W serwis trójki przedstawią Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip. Władze AGH wyjaśnią, czy doszło do agitacji wyborczej. Chodzi o matkę Andrzeja Dudy i namawianie studentów na podpisy popierające jej syna. Mama to mama. Tak komentuje to sam Duda, ale studentów przeprasza. Wojewoda Pomorski każe rodziców za brak szczepień dzieci. Na razie grzywna grozi ośmiu osobom, ale... Jeżeli zaszczepią dzieci w wyznaczonym terminie, grzywna zostanie anulowana. W tym serwisie też odpowiedź na pytanie, czym tak zachwycał się minister Szczurek. Mm, no po prostu wspaniała, wspaniała, naprawdę wspaniała. Krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza już zajęła się sprawą zbierania przez profesor Janinę Milewską Dudę podpisów na listach poparcia pod kandydaturą jej syna w wyborach prezydenckich. Matka Andrzeja Dudy podczas jednego z wykładów poprosiła studentów o podpisy, dodając, że jest to prośba nieformalna. Na nagraniu z wykładu słychać, jak profesor Milewska-Duda szczegółowo instruuje studentów, jak powinni podpisać się pod listami i posyła je wśród słuchaczy wykładu. Matka Andrzeja Dudy przyznaje, że o zbieranie podpisów prosił ją jej syn i na wykładzie nie powinna tego robić. Jesteśmy tym faktem mówiąc szczerze zaskoczeni. Jak zapewnia rzecznik uczelni Bartosz Dębiński, rektor AGH przeprowadził już rozmowę dyscyplinującą z profesor Milewską-Dudą. Uczelnia powinna być i z założenia jest miejscem politycznym, nie jest miejscem powiedzmy agitacji politycznej czy zbierania. Jakichś podpisów. Mama to mama. Tak sprawę w Zamościu komentował sam Andrzej Duda. Jeżeli ktoś ze studentów poczuł się dyskomfortowo, to jest mi z powodu tego bardzo przykro i go przepraszam. Rafał Grupiński z Platformy Obywatelskiej twierdzi, że kandydat Prawa i Sprawiedliwości przesadził prosząc matkę o taką przysługę. Prawnik, Wydział Prawa, Znajomość Prawa, wszystkie te trzy rzeczy składają się tutaj w bardzo wstydliwą całość. Andrzej Duda został już oficjalnie zarejestrowany jako kandydat w wyborach prezydenckich. Zebrał na listach poparcia 1 tysięcy podpisów. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Grzywna w wysokości 2,5 tysiąca złotych grozi na razie ośmiu osobom, które nie dopilnowały szczepień swoich dzieci. Postanowił je upomnieć w ten sposób wojewoda pomorski. Wnioski trafiły do niego z Sanepidu, który nadzoruje obowiązkowe szczepienia. Rzecznik wojewody Roman Nowak przekonuje, że to nie jest kara. Jest to sposób, środek na przymuszenie rodziców do tego, żeby wypełnili obowiązek, jaki na nich ciąży. W postanowieniu jest zresztą informacja, że jeżeli zaszczepią dzieci w wyznaczonym terminie, grzywna zostanie anulowana. Inspektorzy wojewody, którzy prowadzą postępowania egzekucyjne, podchodzą indywidualnie do każdego przypadku. Sprawdzają między m.in. ile szczepień nie zostało zrealizowanych i jakiego czasu dotyczy sprawa. Niewykluczone, że będą kolejne wnioski o grzywne dla rodziców. Z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego występuje do wojewody powiatowy inspektor sanitarny. Do tej pory wpłynęło do nas około 90 takich wniosków z sanepidów. Grzewna może wynieść maksymalnie 10 tysięcy złotych i może być nakładana pięciokrotnie. Jeśli rodzice nie zgadzają się na zapłacenie, grzywny mogą wnieść najpierw zażalenie do Ministerstwa Zdrowia, a później skargę do Sądu Administracyjnego. Teraz w serwisie trójki o ataku dwóch uzbrojonych napastników na siedzibę tureckiej policji w centrum Stambułu. Ostrzelali oni budynek, funkcjonariusze odpowiedzieli ogniem zabijając jednego z nich. Ataki na sieci informatyczne to zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Stanów Zjednoczonych uznał amerykański prezydent Barack Obama i wydał rozporządzenie umożliwiające zajęcie majątku hakerów. W ostatnim czasie doszło do wielu poważnych ataków na amerykańskie sieci komputerowe. Hakerzy wykradli dane koncernu Sony oraz firm ubezpieczeniowych. Przedmiotem ciągłych ataków jest Pentagon. W wydanym dziś oświadczeniu prezydent Barack Obama ocenił, że osoby i państwa starające się uszkodzić infrastrukturę informatyczną, zniszczyć systemy komputerowe oraz wykraść tajne informacje stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i konkurencyjności ekonomicznej Stanów Zjednoczonych. Obama upoważnił Departament Skarbu do nakładania sankcji na osoby i instytucje odpowiedzialne za tego typu działania. Mogą one polegać m.in. na blokowaniu Kont oraz zajmowaniu majątku tych podmiotów. Biały Dom podkreślił, że Stany Zjednoczone zastosują też działania dyplomatyczne i policyjne, by przeciwstawić się zagrożeniom. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski, Polskie Radio. Bary mleczne znów mogą dosypywać do potraw pieprz, kminę koregano i inne przyprawy. W życie weszło rozporządzenie ministra finansów przywracające możliwość używania przypraw w dotowanych potrawach w barach mlecznych. Z tej okazji krakowskie kucharki zaprosiły ministra Mateusza Szczurka na obiad w jednym z barów mlecznych w Nowej Hucie i powitały go symbolicznie chlebem, solą i pieprzem. To jest, to, jest, to, jest, to jest mak, czy pieprz tutaj? No? To jest to jest a tam jest pieprz. Samo rozporządzenie jest po wszystkich procedurach, zostało opublikowane i jest mocy. Niezależnie od tego, że dziś jest 1 kwietnia, to są bardzo poważne sprawy. Z chwilą złożenia ministerialnego podpisu przywróciła również ta decyzja możliwość pieprzenia w barach mlecznych dowoli. Marta Biel z Pałem Nowa Huta. Co dzisiaj przygotowaliście dla ministra? Przygotowaliśmy zupę pomidorową, najbardziej popularną i pierogi ruskie. Oczywiście pikantna, zupa pomidorowa też jest bardzo smaczna. Mm, no po prostu wspaniała, wspaniała, naprawdę wspaniała. Zakaz używania przypraw pod groźbą cofnięcia dotacji do potraw ministerstwo wprowadziło w grudniu. Po licznych protestach został zniesiony. To był serwis trójki. Wieczorem i w nocy w całym kraju chmury i opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Śnieg bardziej prawdopodobny. Wiatr słabszy, ale wciąż jeszcze w porywach do 60 km na godzinę, w górach do 100 km. Temperatura niska od minus 3 stopni na podhalu do zera w centrum i do plus 2 wokół Zatoki Gdańskiej. Jutro więcej rozpogodzenia, ale wciąż jeszcze miejscami deszcz, deszcz ze śniegiem albo śnieg. Wiatr w górach może osiągać prędkość do 80 km na godzinę. Temperatura od 4 do 6 stopni. Kolej dni przyniosą tylko niewielką poprawę pogody. Najważniejsze to, że wiatr straci swój impet. Jednak Wielkanoc ma być chłodna i deszczowa. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.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 Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, 8 minut po 18. Sięgamy po płytę tygodnia. Van Morrison w duetach. Dziś z Natalie Cole. Down Song of glory Crying freedom Freedom in the night These are the days By the sparkling river It's time, time to grace And on afraid find This is the love, love Of the one magician days of the endless dancing and the long ones on the summer night these are the days. Days W duecie Natali Koli Van Morrison z płyty Duety Dwie płyty dla Państwa, to jest nasza płyta tygodnia SMS-em 71 335 Telefonicznie z kolei zaproszenia na koncert Jutrzejszy koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej O 19.05 Wystąpią wspólnie Iza Kowalewska i Czarny hi -Fi. To o 19.05 Jutro są miejsca Telefon w tej sprawie 22 i 7 trójek Iza Kowalewska i Czarny hi -Fi.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 Widocznie nam twoich obywateli, całemu, mi nie Zobaczę. Może być tak, może być, może być tak, że skończy się to gazdem, może być tak, może być, może być tak, że stówę cię gaz Może być tak, może być, może być tak, czy więcej nie zobaczę, może być tak, może być, może być tak, że skończy się tą chasmę, może być tak, może być, może być tak, że tym tak, tak, Ciebie razem, może być tak. Natalia przybysz, jeśli chodzi o płytę tygodnia, pierwsza dla pani Bożeny sklecka, a druga dla pana Andrzeja złodzi. Reportaż w trójce. Dziś urodziny trójki i reportaż także urodzinowy, jubileuszowy, Warszawa myśliwiecka 3 przez 5 przez 7 to nasz adres. Budynek ma swoją ciekawą historię, tak jak i ludzie tutaj pracujący, zapraszamy do wysłuchania reportażu Jakuba tarki myśliwiecka 3 przez 5 przez 7. Ja zaczynałem pracę w radiu w pierwszej połowie lat 60 To ważniejszy był chyba klub Legia Tenisowy na przecież koniec Polskie Radio Tu się mieściła redakcja programu 3 Jedynka i dwójka były na ulicy Malczewskiego Ale tutaj cudliśmy się lepiej niż w tamtym wielkim gmachu Tu była atmosfera miła, rodzinna, przyjacielska no i o tym będzie trzeba powiedzieć. Ciekawe, który to mógł być rok. Trudno określić, czy to są przedwojenne zdjęcia. Nie wynika z tego, prawda? To w ogóle nie wiadomo. Zima i nasze podwórko przy Myśliwieckiej. Śnieg jak śnieg, to zawsze wyglądał tak samo. Ten budynek ma swoją historię. Jan Borkowski. On był przed wojną jakimś młodzieżowym hotelem. Jeszcze dawniej. To były stajnie po prostu. Stajnie szwoleżerów, którzy stacjonowali w łazienkach. Podczas wojny był bardzo, nie chcę powiedzieć zburzony, ale bardzo uszkodzony. I tuż po wojnie był przygotowywany jako budynek radia. Druga połowa lat 70 jak zaczęłam tu przychodzić, nie pracowałam wtedy, ale mąż tu pracował. Grażyna Wielowiejska. Przychodziłam czasem do redakcji, na pierwszym piętrze się mieściła redakcja reportaży literackich. Pamiętam, że budynek był płaski, tak normalnie przycięty jak ściany budynku bez tej werandy, czy, czy tego wejścia takiego przeszklonego, który jest taki dosyć reprezentacyjny, prawda? Można usiąść, są stoliczki, widać ogród. Mówi się szklarnia albo akwarium. Tak, prawda? tak. No i to jest taki znak rozpoznawczy myśliwieckiej. Ale jak Marek Gaszyński. Jeśli chodzi o wejście do Rady na Myśliwieckiej, to ja pamiętam strażników przede wszystkim, surowo obrony w mundurze i ja pamiętam czasy, kiedy oni jeszcze mieli karabiny i chyba magnety były na tych karabinach pozatykane. Pewnego dnia okazało się, że strażnicy nie mają tych karabinów, albowiem poprzedniego dnia, taka przynajmniej plotka chodziła, ale może to prawda, popili się na dole w naszym lokaliku radiowym Korzystałem z alkoholu, który był łatwo dostępny i zaczęli tych bagnetów i tej broni używać. No to był koniec strzelania w polskim randiu. Pokój, kierownictwa właśnie chyba gdzieś był tutaj na końcu. Ja wtedy miałem 18-19 lat i czułem zawsze strach, kiedy mnie wzywa mój szef Groźnie, Edward Fischer, on był tylko z w Groźnie, był, byłem wojskowym, przeszedł szlak, spod Lenino aż do Berlina napisał wiele wojennych i wojskowych piosenek między innymi Anioł Aniu wyjdź przed sień Wojsko wróci na dzień. piękna piosenka marszowa która potem śpiewano na brzegu wiele razy pisar był groźny tylko z wyglądu był dla nas jak ojciec dla Witka Pogranicznego i dla mnie dwudziestolatków często nas mylił kiedy ja miałem jakieś kłopoty rodzinne jakąś było małżonką, to Fischer wołał Witka Pogranicznego i mówił do niego, panie Markus, to chodzą mnie słuchy, że jest pan niegrzeczny, że pan w domu się nie najlepiej spisuje. A Witek mówił, nie, panie dyrektorze, to mój przyjaciel Marek Pograniczny, Marek Gaszyński. Teraz ja się pomyliłem. Tak bliska przyjaźń łączyła mnie z Witkiem. Tutaj żeśmy te korytarze zwiedzali bez przerwy. Tu właśnie był ten tłok, ten tłum ludzi. Adam Krzeczmar był, Jacek Janczarski, nasz kofta czyli ITL i ta cała rozrywka wspaniała, która wtedy rządziła radiem oprócz muzyki, która była rzeczywiście inna. To, to co nadawaliśmy w trójce, to był rock and roll W jedynce w dwójce ta muzyka nie gościła. Tam ta śmoteka była pełna przyczynek ludowych, przyczynek zaprzyjaźnionych sąsiadów. Ja mogłem wtedy w tej trójce, no już jak miałem 22 lata, nadawać muzykę, którą lubię, którą kocham, którą szanuję, która cenię, która jest nowa. Przecież wtedy rock and roll wybuchł, właśnie 62, 63 rok. Pojawiły się kolorowe zespoły. Słowek Pietrzykowski w studiu tu na Myśliwieckiej nagrywał te zespoły czerwono-czarnych, niebiesko-czarnych, potem od 65 roku czerwone gitary, jak się pojawiły, chodziliśmy na nocne e, nagrania, przyjaźniliśmy się z tymi ludźmi i to było dla mnie nowe I to było to wspaniałe radio, to była taka możliwość realizowania swoich planów. Zaczynamy, niech się kręci To był pierwszy budynek polskiego radia, tu się mieściło właściwie wszystko, zanim oddano budynek, ten, który obecnie jest centralą, czyli budynek przy Alei Niepodległości Rób Malczewskiego. Znajdujemy się w dosyć legendarnym studiu, które kiedyś nazywało się M1, teraz nazywa się imienia Agnieszki Osieckiej. Teraz jest to studio koncertowe, z którego korzysta głównie trójka, organizując koncerty w każdą niedzielę. Ale przed wielu laty była tu siedziba Warszawskiej Orkiestry Radiowej, którą dyrygował myślę, że też mogę użyć tego słowa legendarny Stefan Rachoń. Tu był straszny tłok, bo tu była orkiestra kilkudziesięcioosobowa. Na tym korytarzu pracowała ja zapamiętałem Zosia Herbaciarkę, która parzyła tak mocną herbatę, że niektórzy dostawali palpitacji serca. Brała pończochy do łapania oczek, to było jej główne, podstawowe zajęcie. Szczęsna mili. I na pierwszym piętrze, tam przy wejściu przy schodach, miała nam swój punkt, tam zawsze kawę parzyła. To ja do dziś pamiętam Zosienkę w białym fartuchu zawsze uczesaną tego. Była na usługach przede wszystkim orkiestr, które tam grały. Pani Zosia do wszystkich mówiła po imieniu. Można było poprosić o różne rzeczy. Nie tylko o kawę i herbatę? Głównie o kawę i herbatę, jednak ja tak się zastanawiam, potem w okresie stanu wojennego, kiedy wiele pań radiowych zajmowało się nielicencjonowaną produkcją alkoholu, to było nagminne, że można było u paru pań zamówić jakiś alkohol, który można było oficjalnie dostać praktycznie. Jedynie na kartki to trzeba było wziąć ślub, żeby kupić te butelki wódki. Ale ja może trochę za dużo mówię o wódce, przecież tutaj sztuka, nauka, kultura, a nie alkohol w tych gmachach krążył. Jak pan schodził do tego naszego bufetu, który dzisiaj jest pusty? Tam prawie nikogo nigdy nie ma. Najwyżej dwie-trzy osoby siedzą. Wiktor Legowicz. To w latach 70. jak się tam schodziło, to po pierwsze było bardzo trudno znaleźć miejsce. Wszystkie stoliki były zajęte. Mnóstwo dymu, bo wszyscy palili wtedy i można było palić. Dobrze zaopatrzony bufet. I ludzie. Pisarze, kompozytorzy krytycy, literaccy, muzyczni, którzy występowali w różnych audycjach i tam przed nagraniem albo po nagraniu przychodzili, rozmawiali, dyskutowali. Taka była twórcza bardzo atmosfera. To było miejsce spotkań. To jak dzisiaj się wspomina czytelnika, prawda, gdzie siadywał Konwicki, Holoubek i inni. To coś takiego tu było na Myśliwieckiej. Atmosfera tego budynku to z jednej strony niezwykle piękne położenie. Zofia Kruszewska. A z drugiej strony pewna, to głupio zabrzmi, ale odległość od władz. Jakoś podświadomie tu jest więcej swobody, mam wrażenie, więcej śmiechu i uśmiechu. Tak jak w każdej pracy, m, zawiązują się przyjaźnie, znajomości. Tutaj z racji pewnej kameralności tego, tego budynku, tego miejsca, było łatwiej o ściślejsze więzy koleżeńsko-towarzyskie. Tu na Myśliwieckiej była naczelna redakcja programów literackich i publicystyki kulturalnej, naczelna redakcja oświatowa, Teatr Polskiego Radia, natomiast od 1932 roku naczelna redakcja programu trzeciego. To było takie współistnienie wzajemne. Powiedziałem o tym Teatrze Polskiego Radia, to warto przypomnieć, mianowicie w gabinecie dyrektora teatru Polskiego Radia był taki zwyczaj, że od 1947 roku każdy aktor nowy, który przychodził na ścianie podpisywał się. Jak ja już przyszedłem tu do radia, wszystko było zajęte łącznie z sufitami. Chyba w połowie lat 80. ówczesny prezes zarządził przeniesienie teatru na Woronicza, do Nowego Gmachu. Natomiast tutaj zarządzono remont i niestety nikt o tym nie pomyślał i to wszystko zamalowane. Teraz jest na pierwszym piętrze To jest nawiązanie trochę do tej tradycji i przy studiu emisyjnym trójki właśnie na ścianach wybitni goście podpisują się. Mam nadzieję, że nigdy to nie zostanie zniszczone. Nocowało się w radiu? Owszem, było coś takiego jak życie wieczorne, nocne. Pamiętajmy, że wtedy były montażówki, była taśma i montować audycję można było tylko tu na miejscu. Znałem tylko jedną osobę, pani Walentyna Toczyska, której mąż zrobił jej montażówkę w domu. Potwornie jej zazdrościliśmy, bo nie musiała tu właśnie wieczorami, nocami siedzieć. Tych montaży za dużo nie było i to zawsze była taka bitwa, prawda, o montaż. Ale przez to kwitło właśnie to życie towarzyskie. Tak się często składało, że tego samego dnia kolegium redakcyjne odbywało się również nie tylko w muzycznej redakcji programu trzeciego, ale w literackiej na przykład. No i kończyło, że jakoś tak zgra o tej samej porze. I potem z tego kolegium wybieraliśmy się wszyscy razem, czyli panie literackie i my, młodzi muzycy, do knajpy Stowarzyszenia Dziennikarzy, czyli u dziennikarzy na Foksal. I tam przychodziliśmy już rozbawieni i do późnej nocy na stołach odbywały się tańce, bratania i przyjaźnie. Jedząc, pijąc, myśląc, co żyliśmy? Program Polskiego radia. Pierwszy kontakt to lata 70. Przychodziłam tutaj do męża, który pracował w redakcji reportaży literackich. Minęło tyle lat. Teraz przychodzę tu do siebie, do studia reportaży i dokumentu. Studio mieści się na parterze, budynku. Poszczególne redakcje. Trójki? Trójki, tak. Mamy Pokoje. dobre sąsiedztwo. Trójka, trójka, trójka, trójka, trójka, trójka, trójka, trójka la. Myśliwiecka Wiecka, trzy, pięć, siedem. trójka, trójka, trójka, la. Ja się tam nie znam, ale mnie się podobało. Był to reportaż Jakuba Tarki zatytułowany Myśliwiecka 3 przez 5 przez 7. Minęła, mija właściwie, 18.30, minie. Za pół minuty skrót wiadomości w Trójce, Benjamin Filip. Kolejna afera zegarkowa w rządzie. Tym razem prokuratura w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie zatajenia prawdy w oświadczeniach majątkowych Michała Kamińskiego. Poseł do Parlamentu Europejskiego miał nie wpisywać do nich zegarka wartego około 37 tysięcy złotych. Minister w Kancelarii Premiera zapewnia, że nie sfałszował żadnego ze swoich oświadczeń majątkowych. Dodaje, że jest zadowolony z decyzji prokuratury, która daje mu szansę, by wyjaśnić wszystkie sprawy. Teraz smutna informacja. Nie żyje Robert Leszczyński, dziennikarz i krytyk muzyczny. Miał 48 lat. W 2005 roku zaangażował w politykę. Był jednym z założycieli Partii Demokratycznej. Rok później próbował zdobyć mandat radnego Warszawy z list zielonych. W 2011 roku starał się dostać do Sejmu z ruchem Palikota. W ubiegłym roku nieudanie startował natomiast w wyborach do Parlamentu Europejskiego z list Twojego ruchu. Dzihadości z państwa islamskiego przejęli kontrolę nad większością obszaru należącego do obozu dla uchodźców w stolicy Syrii Damaszku. Podaje agencja Reutera powołując się na relacje świadków. W obozie mieszka około 18 tysięcy osób, głównie palestyńczyków. A na koniec podpowiedź dla tych, którzy wybierają się na Podkarpacie. W Przemyślu można już oficjalnie zwiedzać miejskie podziemia. Odrestaurowano tam metrowy odcinek XVII-wiecznego korytarza biegnącego między innymi pod północną częścią rynku. Opiekę nad podziemną trasą przejął przemyski oddział PTTK. Jego szef Dariusz Hopy przyznaje, że dla przewodników to szczególne wyznanie, wyzwanie. Pacyfika wymaga właśnie tego, żeby byli to ludzie jednak dla przygotowani z wiedzą merytoryczną, no i z odpowiednim podejściem do turystów. Zaraz po oficjalnym otwarciu trasy turystycznej pojawili się pierwsi zwiedzający. Bardzo się cieszę, że mogłam tutaj przyjść i zobaczyć te piwnice, nie tylko sobie wyobrażać jak one wyglądają. Wrażenia wspaniałe, podziemia, które istnieją od XV-XVI wieku, a nie zbudowane w XX wieku. Dodajmy, że przemyskie podziemia można zwiedzać przez cały tydzień z wyjątkiem poniedziałków.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 Wiatr straci swój impet i to najważniejsze, ale poza tym Wielkanoc ma być chłodna i deszczowa. Trójka. Program trzeci. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki za 25 minut 19. Zapraszamy do Trójki. Jak co dzień w Wielkim Tygodniu łączymy się teraz z Jerozolimą, gdzie jest Marcin Gutowski. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Marcin opowiada nam historię mieszkańców Ziemi Świętej, historię, które znajdą Państwo w książce Święta Ziemia, opowieści z Izraela i Palestyny. Dziś o rzeczach dalekich od religii, przynajmniej chrześcijańskiej, a nawet z nią sprzecznych. I to nie jest prosta opowieść. No tak, dziś zupełnie nie o świętach, ale o sprawie, która z religią ma wspólnego tyle, że budzi ogromne kontrowersje. Mowa o zapłodnieniu in vitro. No ale akurat tutaj, jak wiele innych spraw, w kontekście konfliktu izraelsko-palestyńskiego ma ona także polityczne znaczenie. W marcu świat obiegła wiadomość, że w Tulkaremie na zachodnim brzegu przyszły na świat palestyńskie bliźniaki. No i nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że ich ojciec, Swadi Matar, od dawna odsiaduje wieloletni wyrok w izraelskim więzieniu. I nie może się spotykać z żoną sam na sam, a widzenia odbywają się przy zaostrzonej ochronie. To zresztą nie pierwszy taki przypadek. O procederze szmuglowania palestyńskiego nasienia z izraelskich więzień mówi się od ponad dwóch lat. Od tego czasu przyszło na świat już 35 dzieci palestyńskich więźniów, także tych odsiadujących dożywotnie wyroki w izraelskich więzieniach. Pierwszy był słynny przypadek małego Muhannada Zibena, syna jednego z bojowników Hamasu wszystko odbywa się za sprawą sztucznego zapłodnienia oczywiście, które, co ciekawe, w Palestynie akurat żoną więźniów wykonuje się za darmo. Wyspecjalizowała się w nim klinika Razan w Nablusie, największym mieście na północy zachodniego brzegu. Odwiedziłem to miejsce, w którym, jak się okazało, pracują między innymi lekarze przed, lat, przed laty studiujący w Polsce. Wśród nich dr Omar Zek. Ta kobieta, która żyła, to pierwszy raz nie zeszła w Drugi no. Drugi raz poroniła... Co na temat Inwitra tak. mówi Islam? Zgadza się, Akceptuję. To każde życza wykonujemy, to musi być zgodne z religią. To odbieramy plemniki, to w jaki sposób, to kiedy nic nie wiemy. Znaczy, w jaki sposób. W jaki sposób, to, to zabroniono odbiło. for us. Żony tych więźniów byli na odwiedzinie w więzieniu, a później on dał jej w budełeczku, w szklancy i ona odbrała, żeby nie widzieli. I przyszła tutaj i dali tutaj lekarzowi I to musi być te trzy świadki ze strony małżonki, a trzy świadków ze strony męża, że to jest jego spyr. Skąd macie tych świadków? I dlaczego są oni potrzebni? Żeby no, udowodnić, że to o że tu jest jego syn przyszłości. No. Muszę że to jest syn. Bo jeden jego... jest w więzieniu, a żona jest poza. I ludzie muszą wiedzą o tym wszystkim ludzi. Bo po prostu być świadkiem, że to właśnie jego. Wie? Bo u nas jest Różne. honor, u Arabów to jest najważniejszy honor, rozumiesz? Mm -hmm. no to znaczy, nie możemy wziąć od kogokolwiek spermy i dać do kobiety, mm -hmm. bo to, to nie pozwolono w religii islamskiej i zwolono w kulturze arabskiej. jak te kobiety to wynosiły? To nigdy nie bytaliśmy. No ale na pewno to, opowiadały. To znaczy my otrzymaliśmy w szklance, otrzymaliśmy no, w takim plastikowym, w takim... rękawiczkach, w Króblówce. To różne sposoby, różne metody. Bo w czasie odwiedziny. To są bardzo le... warunki ochrony. No właśnie, on nie jest w stanie jakoś to podać? Załatwili to jakoś. Może dali komuś pieniędzy od ziegów i on może. dał tej A, osam, to sometimes, A sometimes, ojciec odbiera dziecko i postawi to w kieszeni dziecka. Gdzie on chce zobaczyć swojego syna. To on nosi go no, i wsadzi no, ten worek so na sam... przykład do jego kieszeni na przykład. robimy mrożenie a z których więzień? to z różnych. jaka jest największa odległość pomiędzy na blusem a najdalszym więzieniem? no nie no z godziny czas, półtorej godziny to normalny w albo półtora, dwie godziny normalnie ale to checkpoint z checkpoint ale w w tym chodziemach też ale to w tej chwili, nie tylko 4 cztery godziny minimum minimum 4 godziny a my to jak otrzymamy plemniki to czekamy na mikroskop i mówimy czy są one dobry, to możemy ożywać, czy tak czy nie jeśli ruchomi to możemy ożywać i robimy wzmrużenie w zabrażalnicie ale jeśli nie to czasami trzymaliśmy niektóre plemniki nieruchliwi, to po prostu to warunki czy wężenia to nie by było odpowiednie to żeby były dobre i wtedy trzeba jeszcze raz próbować to jeszcze raz jest jak jest to odbierane publicznie? To bardzo ważne publicznie. Było akceptowane przez opinię publiczną. Czy ludzie, którzy są w więzieniu Izraelskiej? to w oczach Palestyńczyków to są bohaterzy, bohater, to są partyzanci. Oni robili wszystko dla narodu palestyńskiego. także ludzie bardzo honorują. Honoruję. No, choć wielu z tych więźniów nazywa się często słusznie terrorystami, ale dla większości palestyńczyków to bohaterowie. Z opublikowanych nie dalej, jak kilka dni temu badań wynika, że niemal dwie trzecie palestyńczyków popiera zbrojne czy też terrorystyczne właśnie metody, jakie radykalny Hamas stosuje w walce z Izraelem, a ponad połowa chce, by taką taktykę przejęły bardziej umiarkowane władze autonomii palestyńskiej. Marcino, w jakich warunkach pracują ci lekarze, którzy, którzy działają w tej klinice in vitro? To są zaskakująco wręcz dobre warunki. To jest bardzo nowoczesna klinika, gdzie za zabieg sztucznego zapłodnienia trzeba naprawdę słodą zapłacić, jeśli nie jest się żoną palestyńskiego więźnia. To jest właściwie inny świat, gdy wchodzi się z brudnej, zaśmieconej, takiej typowo bliskowschodniej palestyńskiej ulicy w Nablusie do tej kliniki. To, no to naprawdę wchodzi się jak gdyby do innego kosmosu, do, do, do XXI wieku w Europie czy w Stanach Zjednoczonych. No to jeszcze jedno pytanie, tak przy okazji, czy często zdarza, zdarzało ci się spotykać y, ludzi y, tam, którzy mówią po polsku i nie są Polakami? Jest sporo co najmniej kilkudziesięciu byłych palestyńskich studentów. Najczęściej byli to właśnie studenci medycyny, którzy zrzeszają się w różne organizacje i jakoś tam te swoje polskie doświadczenia kultywują. Natomiast w Izraelu no, ludzi z polskimi korzeniami jest co niemiara. Jeśli nawet po polsku nie mówią, to na pewno mają jakichś krewnych, jakichś przodków z Polski pochodzących. Dziękuję bardzo. Na razie to tyle z Jerozolimem. Marcin Gutowski, Ta Historia jest także opisana w książce Święta Ziemia Opowieści z Izraela i Palestyny i pięć egzemplarzy mamy dla Państwa jak zwykle. Numer SMSowy w tej sprawie 71 335, a w trójce już za chwilę Wiktor Lagowi czy ekonomia. Telefonicznie jeszcze zaproszenia na jutrzejszy koncert Czarny hi i Iza Kowalewska jutro o 19.05. Dariusz Pierów ma zaproszenie na ten koncert. Trzeci za kwadrans dziewiętnasta. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Wiktor Legowicz, wskaźnik PMI dla przemysłu w marcu, Polska i Strefa Euro. 15 lat forum odpowiedzialnego biznesu. To dziś. Paweł Cymcyk, ekonomista z ngtf -i jest naszym gościem. Dobry Witam wieczór. serdecznie, dobry wieczór. Panie Pawle, w marcu główny wskaźnik PMI, PMI dla polskiego sektora przemysłowego spadł z lutowego poziomu 55 punktów, 1 dziesiąta punktu i zarejestrował wartość 54 punktów i 80 punkta, Czyli to no, taki czy nie nie nie. nieznaczny spadek, ale jest nieźle. Tak, tak, tak. No, warto powiedzieć, że ten wskaźnik PMI jest niczym innym jak takim określeniem nastrojów przedsiębiorców w Polsce. Ogólnie... Jeśli jest poniżej 50 punktów, to znaczy, że jest źle. Dokładnie tak. Jeżeli Jeśli jest, poniżej... jest powyżej, to znaczy, że... Tak, to powyżej jest dobrze, poniżej, e, poniżej jest źle, powyżej 50 punktów jest dobrze. Można tak umownie traktować, że jeżeli jest powyżej 50, to więcej niż połowa ankietowanych mówi, że sytuacja gospodarcza w Polsce się poprawia. I ten wskaźnik, myślę, że w tej chwili można by podsumować ta informacja, która z niego płynie na takiej zasadzie trzech Z, czyli zatrudnienia, zamówień i zagranicy. Bo najważniejsza informacja, która płynie z niego z tych 54,8, tych punktach jest dokładnie taka... Że... Inwestycje też mają znaczenie. Tak, znaczy są w nim i zatrudnienie, i właśnie część inwestycyjna, i część związana z zamówieniami, z, z tym, jak szybko się łańcuch dostaw przemieszcza w poszczególnych firmach. Jednak takie ogólne ujęcie właśnie w tej chwili pokazuje, że w polskiej gospodarce w pierwszym kwartale 2015 roku było naprawdę bardzo dobrze. To był najlepszy czas praktycznie od czterech lat, jeżeli chodzi o polski przemysł. No a warto pamiętać, że im lepiej sobie radzi przemysł, tym lepiej radzą sobie potem usługi i tym lepiej mamy jako cała gospodarka lepsze wyniki. Zatem ten na razie poziom 54 z haczykiem mówi, że ten pierwszy kwartał wypadł dobrze. A to, co jest chyba najważniejsze dla słuchaczy, to to, że zatrudnienie rośnie nieprzerwanie od 20 miesięcy. Zatrudnienie w tym sektorze przemysłowym. Zamówienia... Stopa bezrobocia spada. A w związku z tym stopa tak. bezrobocia oczywiście spada. Zamówienia, które są takim papierkiem lakmusowym tego, co się będzie działo w gospodarce za chwilę, no też są na historycznie wysokich poziomach. No i na samym końcu ta zagranica, te trzecie Z, to dokładnie informacja, że bardzo drogi dolar w tej chwili trochę podnosi koszty produkcji, ale jednocześnie bardzo zwiększa konkurencyjność polskiego eksportu. A więc suma sumarum działa to na plus. Myślę, że można podsumować... Z tym eksportem jest też bardzo dobrze, zaznaczmy tak. Tak, że jest, że jest dobrze, że dokładnie ta zagranica, ten trzeci czynnik zagraniczny też radzi sobie dobrze, a to też ma znaczenie dla polskiego wzrostu gospodarczego. Zatem tak podsumowując, można powiedzieć, że jeżeli chodzi o zatrudnienie jest lepiej, jeżeli chodzi o te zamówienia i przy, przyszłość gospodarczą jest lepiej, no i też tych zysków. Na razie w polskich przedsiębiorstwach jest po prostu więcej. Więc te wszystkie informacje można podsumować jako dobre. Dobrze, to teraz panie Pawle spójrzmy na Europę. I tak strefa euro było 51 punktów, teraz są 52 Dwie dziesiąte. Tak, czyli też jest wyżej, Czyli też jest wzrost. Za każdym razem, jeżeli rośnie, można powiedzieć, że jest lepiej. W strefie euro jest o tyle sytuacja specyficzna, że te indeksy PMI są dla poszczególnych gospodarek wyliczane. I teraz bardzo wyraźnie wyrysowuje się taka e, różnica pomiędzy tymi krajami, które rosną, a tymi, które rzeczywiście mają problemy gospodarcze. No ta taka, są w bardzo dobrej dokładnie, sytuacji. Dokładnie, To ta taka trójka. Ta wzrost trójka najlepsza to jest właśnie Niemcy, Hiszpania i Włochy, co może część osób zaskakiwać, bo przecież jeszcze to kraje takie jak Hiszpania i Włochy, które dwa lata temu, trzy lata temu były uważane za bankruty, które wyjdą ze strefy euro. ale dały czasem, sobie radę. A tymczasem dały sobie radę i jest dobrze. Grecja powinna naśladować. No i właśnie pan redaktor wspomniał Grecję. Grecja, Francja i Austria są tą trójką, która jest w tej chwili w najgorszej sytuacji. W Grecji na przykład gospodarka kurczy się już siódmy miesiąc z rzędu i ten indeks PMA jest poniżej 50 punktów. Tak samo we Francji i w Austrii. No, to jest też y, jasna informacja, że jeżeli chodzi o strefę euro, wcale nie jest tak różowo. Jest gigantyczna lokomotywa gospodarcza w postaci niemieckiej gospodarki, która radzi sobie wyjątkowo dobrze, no bo oczywiście korzysta na mm, słabym euro, korzysta na do druku europejskiej waluty to przez zapewne. Europejski Bank Centralny, no ale cała reszta państw tak trochę siedzi w ogonie. Jeżeli dołączy do tego wzrostu, który jest generowany w niemieckiej gospodarce, no to też ten optymizm, radość i pieniądze i zyski spłyną do polskiej gospodarki zawsze przy, przypominam, że to jest bardzo dobrze dla naszych firm. Tak. Jeśli chodzi o gospodarkę Niemiec. Absolutnie tak. No nie ma dobrego wzrostu gospodarczego w Polsce bez wzrostu gospodarczego w Niemczech. To po prostu jest zbyt silne powiązanie gospodarcze, aby można było liczyć na to, że tam będzie słabo, a u nas jakimś dziwnym trafem będzie lepiej. Nie będzie. Musi sobie niemiecka gospodarka radzić dobrze, żeby sobie radziła polska gospodarka dobrze, a na razie, dobra informacja jest taka, że Niemcy faktycznie są na bardzo silnej, krzywej wznoszącej. Zatrudnienie rośnie tam najszybciej od 2011 roku. Zamówienia są najwyższe od 11 miesięcy. No to samo już w sobie pokazuje, że jeżeli chodzi o te perspektywy gospodarcze, na razie jest bardzo dobrze. Przewidywany jest dobry wzrost gospodarczy w, w Niemczech. Tak, w Niemczech, tak. I w końcu strefa euro ma szansę wy wyrwać się dzięki temu z marazmu gospodarczego, który, w którym jest mniej więcej od blisko trzech lat. Na pewno Europejski Bank Centralny i jego dodrukowywanie pieniędzy sporo w tym pomagają właśnie w, tej, w tym optymizmie, który jest wyrażony w ankiecie właśnie w kontekście PMI. To jeszcze spójrzmy na Chiny i Japonię. W Chinach spadek. Tak, tutaj rynki zgoła oddalone. Poniżej 50 właśnie punktów. Oddalone od Europy, ale też zdecydowanie po drugiej stronie barykady. W Chinach już jest poniżej 50, czyli jest trochę kurcząca się gospodarka. W Japonii jeszcze powyżej 50 punktów ten indeks jest, ale to jest dużo, dużo słabiej. Tam niestety i zamówienia, i zatrudnienie, i jednocześnie część związana z produkcją też radzi sobie gorzej. Niestety ten daleki wschód na razie trochę odbija sobie kawką ostatnie wzrosty. Pamiętajmy, że i w Japonii, i w Chinach przez ostatnie dwa, trzy lata radziły sobie te kraje dużo lepiej. Mhm. No a teraz niestety ten efekt porównania do poprzednich lat zaczyna działać. No i też silny dolar też tym gospodarkom, zwłaszcza chińskiej, przeszkadza. To na pewno. Na zakończenie wróćmy jeszcze do nas, do Polski, żeby to się tak utrzymało. A jak najbardziej, aby to nie były tylko życzenia na święta, tylko również na cały 2015 rok. Otóż to... 15 lat Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Justyna Hozera, wicedyrektor forum, jest teraz naszym gościem. Witam, dobry Witam wieczór. Państwa. Pani Justyno, przypomnijmy naszym słuchaczom, co to jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Społeczna odpowiedzialność biznesu jest taką ideą, koncepcją prowadzenia biznesu w sposób, który uwzględnia branie przez firmy odpowiedzialności za wpływ, jaki wywierają na środowisko, na otoczenie, na pracowników, na. Różne obszary swojej działalności. Tak najkrócej można by powiedzieć. U, można powiedzieć, uwzględniają interesy społeczne i ochrony środowiska. Jak najbardziej. Prawda? Jak najbardziej. To możemy wyczytać w encyklopedii. Trochę historii, od kiedy zaczęto mówić o tej odpowiedzialności takie pierwsze ruchy konsumenckie w zasadzie zaczęły się w latach 60 -tych, 70 -tych, ale to daleko na zachodzie, w Stanach Zjednoczonych. Tak temat na poważnie... XX tak, wieku. XX wieku, tak, już XX wieku. Natomiast na poważnie temat zaczął istnieć w debacie myślę, że w latach 90. XX wieku, kiedy ten zrównoważony rozwój, ta kwestia degradacji środowiska i zagrożeń, które z tego płyną, jakby pojawiła się na agen w agendzie i zaczęto o tym poważnie rozmawiać, zaczęto zastanawiać się, skąd to się bierze. Znaleziono przede wszystkim wpływ biznesu. Tutaj postanowiono w jakiś sposób przeciwdziałać temu i mi minimalizować te negatywne wpływy. Pani dyrektora, a u nas no, nasze firmy, firmy w Polsce również starają się prowadzić swój biznes w sposób odpowiedzialny, czyli brać odpowiedzialność za ten wpływ, który wywierają. My przygotowujemy co roku już od 13 lat raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce, Dobre Praktyki. Wczoraj miał on swoją. To zaraz, przepraszamy, zaraz o tym powiemy, ale najpierw powiedzmy o tym, że 15 lat obchodzi właśnie Forum Odpowiedzialnego tak, tak. Biznesu. Tym... Czyli tak naprawdę wtedy to się zaczęło u nas? E. Uh. Wtedy skupiła się grupa firm, może takie skupienie organizacji i firm zainteresowanych tym, żeby ten temat wdrażać, promować i szerzyć nastąpiło i zawiązało się takie partnerstwo na rzecz CSR tak naprawdę. Mhm. Właśnie powstało forum odpowiedzialnego biznesu, które skupia przede wszystkim firmy wokół siebie, ale nie tylko, bo są to również i organizacje pozarządowe i instytucje publiczne, które są zainteresowane tym, żeby ideę tej społecznej odpowiedzialności upowszechniać, szerzyć, zachęcać do jej firmy. I informować o tym, jak to robić, co dzięki temu osiągamy wszyscy, nie tylko firma. To teraz zapytam Pana Pawła, czy Pana firma jest zainteresowana? jak najbardziej. Każda, każda firma na pewno jest tym zainteresowana. Tyle tylko, że patrząc z punktu widzenia czysto ekonomicznego i biznesowego, ja sprawdziłem, jak te spółki odpowiedzialne społecznie notowane na giełdach sobie radzą i są specjalne indeksy, które grupują właśnie między innymi te spółki, które spełniają te praktyki. No i patrząc może nie na tyle polski rynek, bo tutaj jest indeks, respect indeks, który zachowuje się niemalże dokładnie tak samo jak warszawska giełda, no ale tu jest krótka historia. Mhm. Popatrzmy na Amerykę, tam gdzie jest te kilka kilkadziesiąt lat historii. No i tutaj dobrych informacji nie mam. Kiedy w grę wchodzą pieniądze, to się okazuje, że indeks zrównoważonych tych odpowiedzialnych społecznie spółek przez ostatnie 6 lat zyskał blisko 120%, a cały rynek amerykański ponad 180%. Czyli kiedy w grę wchodzą pieniądze, inwestorzy raczej patrzą, czy są zyski, a nie skąd te no tak. zyski są. Panie Justyno, 13 edycja raportu. Tak, dokładnie. Wczoraj było ogłoszenie kolejnej edycji raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki za rok 2014. W tym raporcie zebraliśmy ponad 700 przykładów dobrych praktyk, czyli takich konkretnych rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności wdrożonych przez firmy działające w Polsce. Tam się, bo na przykład mówi, mówi się o praktykach długoletnich. Tak, są to widać to w kolejnych edycjach raportu. Długofalowość tutaj się odniosę do tego, co pan Paweł mówił. Rzeczywiście społeczna odpowiedzialność biznesu narzuca taką perspektywę długofalową. Być może te zyski nie są osiągane w krótkim terminie, ale to jest taka szersza perspektywa czasowa nadana i też widać w naszym raporcie przez wzrastającą liczbę praktyk długoletnich, że firmy jednak zaczynają w taki sposób właśnie podchodzić do tego, nastawiając się mhm. na dłuższą perspektywę czasową realizacji danych działań i osiągania z tego e, jakiejś Dobrze, jakie są obszary działań? Takim obszar, obszarem zdecydowanie dominującym jest zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Tak. To z roku, z roku na rok to samo. Zgadza się. To znaczy my w naszym raporcie od kilku lat, odkąd weszła społeczna norma spo norma międzynarodowa społecznej odpowiedzialności organizacji ISO 26 tysięcy, korzystamy z zaproponowanego tam podziału na siedem obszarów tej społecznej odpowiedzialności. Rzeczywiście od lat widać, że ten, te zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnych jest najchętniej obszarem, w których firmy najchętniej się włączają, którym najchętniej się chwalą i pokazują. Trzeba jednak pamiętać, że aczkolwiek jest to ważny obszar, zwłaszcza ta działalność entropina. jest to ważne i, i dobre i chwalebne, że firmy dzielą się zyskiem, mhm. ale w odpowiedzialnym biznesie chodzi przede wszystkim o to, jak ten zysk jest osiągany i czy przy osiąganiu tego zysku dbano o pracowników, dbano o środowisko, dbano o swoich dostawców, o łańcuch dostaw, te wszystkie aspekty. Są na przykład wiele firm, coraz częściej tworzy kodeksy etyczne zgadza się. Kodeksy etyczne też już szereg lat istnieją na rynku. Widać jednak, że ta kwestia zaczyna być coraz bardziej istotna w działaniach firm. Odwoływanie się do wartości, odwoływanie się do etyki, do zasad i wprowadzanie takiej infrastruktury etycznej w swoich firmach staje się ważne, bo po prostu no, zarządzanie przez wartości też jest prawda, tematem istotnym mhm. i pokazuje, że się sprawdza. O ile oczywiście te wartości są rzeczywiście stosowane. Bo też takimi obszarami to na przykład pozycja kobiet, oczywiście edukacja, działania prorodzinne. Tak, to znaczy to one są takimi wyodrębnionymi przez nas kategoriami w ramach y, głównych tych siedmiu y, obszarów, ale rzeczywiście, tak jak pan wspomniał, te działania edukacyjne firm, czy to względem konsumentów, których edukują z tematyki bliskiej ich branży, nie, Działalność finansowa, na przykład, jak oszczędzać tak, tego typu działania, czy też swoich partnerów biznesowych, których też starają się edukować z zakresu społecznej odpowiedzialności, żeby nieść dalej, że tak powiem, idea i zachęcać mm -hmm. innych do jej wdrażania, też, też są widoczne. Na zakończenie, czy czasami nie są to działania pozorne firm? Ja myślę tak. To bardzo szybko zostanie zweryfikowane i osądzone. Jeżeli firma używa tego albo jako listka figowego, albo jak, albo jak... Tego się obawiam. Jeżeli tak jest, myślę, że w dzisiejszym, we współczesnym świecie bardzo szybko obróci się to przeciwko firmie, ponieważ no, szybkość wymiany informacji i dociekliwość współczesnych i konsumentów, i inwestorów, i wszystkich łatwo wykaże taką maskę. Nazwijmy to delikatnie. Dziękuję bardzo. Justyna Kozera, Paweł Cymcyk i Wiktor Legowicz. Dziękuję. Dziękujemy. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. W MediaExpert przeceny na święta. Zyskaj nawet 50% ceny na urządzenia do zabudowy Electrolux Regulamin promocji na mediaexpert.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca Album Steńczyk Osiecka, Moja Kokaina Utwory Agnieszki Osieckiej w nowych aranżacjach Tomasza Stańczyka. Niech Żyje Bal, „Wiosenka o okularnikach Co każdy chłopiec wiedzieć powinien i wiele innych Wielkie przeboje w nowej odsłonie Album Steńczyk Osiecka, Moja Kokaina